Jestem właścicielem firmy Ekodarpol produkującej nawozy dolistne i polepszacze glebowe. Głównym produktem, który polepsza glebę, jest u nas Humus Active. Tak go nazwaliśmy i Humus Active zawiera no, bardzo dużą ilość kwasów humusowych. Tyle praktycznie rzecz biorąc o, w jednym litrze humusu Active można by powiedzieć, że jest tyle kwasów humusowych, ile w 8 tonach obornikach. Nawet... W jaki sposób on działa w takim razie? To znaczy kwasy humusowe rozkładają y, y, składniki pokarmowe może takie, udostępniają je roślinom. Taka, taka jest rola y, kwasów guminowych pulwowych, które tam, są tam zawarte. Y, ale y, nie, nie tylko na tym polega y, zaleta tego produktu, bo udało nam się między koloidy, te, te próchnicze kwasów humusowych a trzeba wiedzieć, że próchnica jest w 60% zbudowana praktycznie z pasów umusowych. udało nam się tam włożyć mikroflorę bakteryjną, która naprawdę może bardzo niekorzystne warunki nawet pH 12-13 przetrwać, te niekorzystne warunki może przetrwać w glebie. I wiadomo, że mikroflora bakteryjna powoduje bardzo dużo dla rośliny, udostępniając, też rozkładając, udostępniając, obumierając nawet, czy no, często obumierając, bo to krótki żywot jest tej mikroflory, ale ciągle się namnażając, ona oddaje składniki pokarmowe, które rozkłada, oddaje je roślinom właśnie obumierając w ten sposób. Mm -hmm. Bo tak jak mówił doktor Jarociński, mamy do czynienia ze zjawiskiem z jednej strony jałowienia tej gleby, a z drugiej strony ładowania całych ton zupełnie niepotrzebnych nawozów. E, czy to jest taki środek tak, na tutaj, naturalne tutaj... odżywienie, tak? na przywrócenie tych naturalnych rytmów, tak? Tak bo tutaj bardzo dobrze e, Pani powiedziała, to jest w ten sposób, że e, mm naturalne rytmy, oczywiście tam są kwasy humusowe, mają tą zdolność, że gromadzą składniki pokarmowe. Nawet ich nadmiar ona, ona gromadzi w odpowiedniej postaci, w odpowiednim czasie e, mikroorganizmy te, e, te składniki pokarmowe udostępniają roślinom. Strefa ryzosferowa przy korzeniach bardzo się zwiększa, czyli nie ma tego bezpośredniego wpływu nadmiaru e, składników pokarmowych, jeżeli takie się zdarzają. A jak wiemy, składniki pokarmowe w nadmiarze potrafi przyblokować dostęp innych składników pokarmowych. Ta strefa i y, potrafi właśnie taki stwarza bufor, w którym działają mikroorganizmy i udostępniają składniki pokarmowe w danej fazie potrzebne rośliny. Ale czy to znaczy też poniekąd, że stosując ten środek i odtwarzający naturalny rytm Życia gleby tak, Że możemy zrezygnować Ze stosowania różnych nawozów Które do tej pory stosowaliśmy To znaczy możemy znacznie je ograniczyć nie, nie, nie możemy przejść w drugą stronę całkowicie, że nie możemy, że, żeby nie dawać. A co by się e... stało, gdybyśmy dawali tylko właśnie, odżywiali tę glebę, tak, ale niczym nie nawozili, co wtedy? To znaczy humus active może tak, <grym> humus active jest dopuszczony do ekologii, też do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Mamy programy do stosowania tylko humusem aktywem i takie uprawy są yy, prowadzone bez żadnego dostępu yy, chemii. No. Chemii. ona teraz się nazywa nawozami mineralnymi. A i te uprawy mają znakomite wyniki też w produkcji rolnej. Można to stosować też i bez, bez chemii, tylko trzeba cały czas pamiętać, żeby jednak tą glebę zbadać i wiedzieć, co w tej glebie jest. Jeżeli składnika może się tak zdarzyć, no jak widzimy polami, przy, przy polach jedziemy i nieraz mamy na hektarze bardzo ładny, ładny efekt, a, a zaraz obok jakieś place są różne, także ta gleba jest bardzo zróżnicowana w, n, często na, na, na małych nawet obszarach, ani już nie mówiąc na większych więc jednak y, powinniśmy wiedzieć jaki skład i ile y, tego składnika jest profesor Nowosielski z kolei który jest pomysłodawcą tego, te, tego produktu mówił, że jest wystarczająca ilość, jeżeli zadbalibyśmy o to, żeby resztki pożniwne trafiały do gleby, to wystarczająca ilość składnika pokarmowego jest w glebie na, nawet na tysiące lat. Wystarczająca ilość z zastosowaniem humusu aktywnego, żeby to się rozkładało, udostępniało roślinie i żeby ta roślina się rozwijała. Tej chemii można by nie używać. Ja podchodzę do tego troszeczkę bardziej ostrożnie. Jednak ta mineralka czasami trzeba zareagować, bo Ktoś może przyjąć, że to jest umie i tak, proszę tak, to jest, tylko to stosować. Czy jest to pewna nie, skrajność, ale trzeba jest Pewna skrajność. Trzeba tak? ten złoty środek znaleźć. I trzeba ten złoty środek znaleźć, to już zostawiamy rolnikom. My, my nie jesteśmy na każdym polu, oczywiście doradzimy, powiemy co w danym momencie trzeba zrobić, jak zareagować rysienie, czego brakuje i czego dać. Ale niestety do, jakby do zareagowanie jest tylko możliwe często właśnie do lisnia, jeżeli brakuje czy molybdenu, czy, czy, czy mikroelementów, czy nawet składników tych głównych potasu, fosforu, czy, czy, czy azotu, czy wapnia, no to możemy to zareagować też do lisnie, pomagając roślinie przez to i zresztą do jest wykorzystanych w 90, prawie, prawie 100%, 95% składnika nawozowego to jest następna zaleta jednak tych składników no i do, droga, dokarmiania, do, listy, do karmiania do czas Krótszy czas do karmiania dzięki temu właśnie jest są bardziej wykorzystany. wykorzystane Czyli ten ciężar, tak jakby nie zatruwamy z środowiska. Na do listy, właśnie tak, o mówiąc. to chodzi. To znaczy całkowicie nie możemy przejść Przez on musi pobierać składniki pokarmowe, to jest tylko reagowanie i dokarmianie. Mhm. Tak do, całkowicie karmić do list nie może nie do końca, zwłaszcza makropierwiastkami nie możemy. Mhm. Ale już bardzo celowo jest dokarmianie roślin mikroelementami. W związku z tym, że tych mikroelementów na hektar nie ma potrzeby dużej stosowania, a że wykorzystane są całkowicie, wtedy ten koszt wykorzystania mikroelementów na stosowaniu dolisnym jest dużo mniejszy niż danie jego doglebowo, bo często te mikroelementy y, zależy od pasowości gleby i tak dalej, są, nie są pobierane, zalegają. a tutaj jeżeli z zalegają właśnie i nie są pobierane przez y, często przez y, złą kwasowość gleby, czy, czy tudzież inna nadmiara innych może pierwiastków, a tutaj danie jest dolicne, powoduje to, że jednak na one są wykorzystane i te zmiany Halo? są bardzo widoczne już nie, niemalże się na następny obita, dzień panią. Rolnik jak zwykle zapyta, a jak ta technologia przekłada się na rentowność? Pytanie, czy jest to tańsza technologia z tymi samymi efektami, czy tak samo droga technologia z lepszymi efektami, jak wygląda ten stosunek jakość-cena? To znaczy, technologia sama pozwala na pewno, to już wiemy, bo już produkujemy to od, od szeregu lat, od kilkunastu lat i, i nawozy do Lisny, i teraz od siedmiu lat bodajże humusy aktywy i wiemy, że technologia ta pozwala na zmniejszenie kosztów i to naprawdę znaczne zmniejszenie kosztów. Oczywiście przy wiedzy odpowiedniej rolnika, no bo to nie jest tak zawsze, że no rzucę coś na glebę i to ma mi rosnąć, tak? Jeżeli w odpowiednich fazach zastosujemy Y, nawozy dolisne, jeżeli damy ich humusy, aktiwy, które będą A gleba trzeba z podstawą, bo tutaj Pani zapytała też o glebę nie? O rozwój gleby i tak dalej, jak to wpływa Gleba jednak jest mimo wszystko podstawą w rolnictwie tak? na glebie jałowej wiemy, że nie urośnie nic jeżeli nie damy tego życia do gleby jeżeli nie zgromadzimy tam wody jeżeli nie zgromadzimy pierwiastku w tej glebie to i roślina nie będzie miała co jeść w tej gleby. ona nie będzie mogła się rozwijać, to wiemy szkladnie możemy sobie na każdym podłożu tam kropelkowo i tak dalej osiągniemy co chcemy jeżeli będziemy chcieli ale to niestety nie wyżywi ludzi wszystkich. Musimy, rolnictwo się opiera na glebie, która jest. Jeżeli gleba ubożeje, a wiemy, że ona ubożeje, jeżeli nie doprowadzimy ją do odpowiedniej kondycji, to i spobieranie składników pokarmowych nie się celem. Będziemy dawali składników pokarmowych coraz więcej, a praktycznie efektów nie, nie, nie, nie będziemy mieli, to mamy w Anglii na szule, gdzie 80% jest zdegradowanych już całkowicie, mają tam poważne problemy już z tym związane i dają niejednokrotnie na nawet po 1000 kilogramów składników na hektar i niestety plonów już tam nie ma. To jest nie tylko w Anglii, ale w Europie, Niemcy mówią, że już się zaczynają świecić i, i tak dalej. Jeszcze Polska jakoś tam się chowa, aczkolwiek mamy coraz większe zdegradowanie. W ostatnim czasie wiemy, że że spadło o, o 1% prófnica w glebie spadła o 1%, no to już mamy o, o co najmniej te 30% przeciętnie spadła prófnica w glebie. A. Jeszcze poczekamy tak z 10 lat, ona spadnie do, do poziomu naprawdę e, niskiego i wtedy już będziemy mogli dawać w, w glebę co chcemy, ale niestety klonów nie uzyskamy odpowiednich i, i, i zdrowych przede wszystkim, tak? No właśnie, tu wiem, jedna rzecz budzi takie moje trochę zastrzeżenia, bo my tutaj na Kaszubach tak się śmiejemy, że gospodarujemy na piaskach. No to rzeczywiście te żwiry, piaski, to, to co moreny przecież naniosły, tutaj nie ma żyznych gleb. To nie są żławy, to nie jest nawet białostodczyzna, mm -hmm. to, to nie jest Lubelszczyzna. Tak. E, tutaj te gleby są po prostu straszliwie chude. chude. Wszystko z nich jest wymywane i teraz czy temu preparatowi, który tutaj aplikuje, zaaplikujemy, tak? mhm. temu naszemu humusowi aktyw, czy jemu nie zagrozi również to wymycie nie. gdzieś na pole sąsiada? To znaczy, z naszych doświadczeń wynika, że, że jednak nie. Oczywiście na samych piaskach to ten proces cały przyklejania się niejako tych pasów humusowych do ziarenek piasku, no bo tak to można obrazowo jakby przedstawić, przyklejania się do tego i wypełniania tych por wszystkich, które istnieją między tym, jest, jest dłuższy na, na samych piastach, ale też jest możliwy. Jeżeli w tej glebie wystarczy, że cząstki jakieś spławialne są, e, nawet jeżeli ona jest chłonna jak, jak, jak gąbka, że ta woda przechodzi przez nią, to po y, jakimś okresie, no wszystko ja nie chcę mówić tutaj o okresie y, pół roku, rok czy, czy, czy jakimś tam, ale to mniej więcej może trwać nawet do roku, nawet do półtora, ale te gleby znacznie się poprawią. Tą zwięzłość będą gruzełkowatość, na, na gruzełkowatości nabiorą już nawet od pół roku do, do, do, do, do półtora roku. Też zależy od tego, ile tych środków mineralnych było stosowanych, bo ta mikroflora bakteryjna też musi się rozmnażać. Często jakieś tam plastyki, ona sobie znajduje coraz szerzej. Zależy, jak, jak, jak, jak były do tej pory te nawozy mineralne, w jakich ilościach były stosowane. Bo, bo jednak zauważamy, że ten odczyn, to już jest badania unijne, były przeprowadzone stosunkowo niedawno, chyba ze 2 czy 3 lata temu. Określiły, udowodniły, że jednak granulka jednak nawozu mineralnego do gleby, a co dopiero mówimy o glebach tych lekkich, właśnie tych bardzo lekkich, powoduje szkody biologiczne, zanikanie życia biologicznego promieniu 5 centymetrów, koło tej granulki. To jest naprawdę, ona potem musi się odradzać, ten, ten ta jesień, przychodzi zima, ale ona musi się odradzać. Nie ma tego, że ona już się namnaża gdzieś tam wysoko, ona musi się odradzać, jeżeli e, w nadmiarze stosujemy tych nawozów mineralnych. Trzeba dokładnie jednak śledzić, ile tych nawozów mineralnych stosujemy i tutaj mówiąc o tych właśnie kosztach, jeżeli podejdziemy do tego z rozsądkiem i z głową, i damy tych składników tyle, ile naprawdę musimy dać. To znacznie ograniczymy koszty, ale będziemy mieli y, przy tym y, y, owoc bardzo dobry. Owoce będą naprawdę bardzo dobre dzięki też i mikroskładnikom, y, które są, a mikroskładniki dla rośliny to tak jak dla nas praktycznie witaminy. One wytwarzają też i różne witaminy w kwasach umusowych zresztą y, są zawarte y, nawet nawet odpowiedniej ilości, bo pasy zamówów umotowe to zawierają, czy prównica w ogóle, zawierają odpowiednie ilości antybiotyków, które też pomagają rozwojowi tych roślin i odparniają rośliny. Tak, tak, tak życie jest zrobione, już stworzone. A jedna jeszcze rzecz, która zwróciła moją uwagę, profesor Jaroczyński powiedział o tej głębokiej orce i fala tak pomyślała 40 cm, 50 dr Jaroczyński rzucił metr. metr i powiem panu szczerze, że y, szczególnie teraz, gdy y, powiedzmy modna staje się uprawa bezorkowa, gdzie w y, ogóle nawet nie ora się na kilka cm, tak? Metr. to będzie to taki jakiś szok po prostu za ora, na metr. No, nawet jest kłopot chyba z takimi urządzeniami, y, tak? I tak, z długami takimi rzeczywiście i traktorami, jest. które to uciągną no i z traktorami no niewątpliwie tak, jednak no, musimy dążyć e, chyba do, do tych, nie, nie za każdym, nie w każdym roku, ale co te 4-co 5 lat przy e, zmianach jakichś planu e, upraw jednak należałoby dążyć do tego, żeby tą, tą e, Gleby tak. dokładnie skulchni, to, to znaczy wyniesza się no. do gleby. się do przy okazji może i na powietrzu rzeczywiście. Tak, tak. eee, są takie badania, to prawda, że nawet i bezorkowe uprawy i tak dalej, to, to jednak są przez pewien okres. Chodzi tu o życie mikrobiologiczne, że to życie, to, to, to raczej się tworzy tam życie, to, to, to bezklenowe pod spodem, to przewracamy jest z powrotem i tak dalej, zabijamy te, pewne rzeczy. Możliwe, że tak częściowo, może, może to jest prawda, częściowo, ale tylko częściowo. Niestety częściowo, jeżeli e, tą mm, w tej nie potrafię skojarzyć no, tą warstwę tą, tej, tej, tej późnej podeszwy, podeszwy późnej, jeżeli e, tej warstwy tej, tej, tej podeszły późnej nie usuniemy to niestety ona, ona się tworzy na tej głębokości, tej powiedzmy tej 30-40 cm powodując tego kamienia takie, takiego powodując e, brak podsiąkania wód gruntowych nie, do, do góry i, i zamykamy sobie niejako tą drogę do, do tak jak zresztą Pan Bogdan Jaroszyński mówił, że no po pierwszym roku do stosowania tej, tej głębokiej orki nie mamy efektów znaczących ale już później mamy te efekty znaczące. Jest to trochę terapia szokowa, rzeczywiście jest to terapia szokowa. E jak rolnicy to zastosują, to już jest inna sprawa i czy, czy to zastosują, to jest inna sprawa. Często to się wiąże z kosztami, wiadomo głęboka orka jednak się wiąże. Nie pociągnie tu paru pługów, tylko to zwykle jedno albo dwuski, boże jakieś pugi pocią może pociągnąć taki ciągnik. To jest koszt już e spory. Ale no jednak też bym polecał, żeby zastosować taką od czasu do czasu, raz na te 6 lat, czy zastosować tą głęboką materiał. ostatecznym roku. rachunku to się opłaca nie jest... tylko konkretnemu rolnikowi, ale i nam wszystkim, tak, wszystkim tak, też konsumentom, jest. prawda? Tak, bo jest, jest, to, tak. A, jest. a być, bo tam to żeby pan powiedział, że to wymaga pewnej wiedzy ze strony rolnika, y... czy to jest jakby jakaś specyficzna wiedza, którą który rolnik nie, nie zdobędzie nigdzie indziej, czy to ze szkoły rolniczej też wyniesie, gdzie się tego może nauczyć i jak, szkoły... jak długo Wystarczy, raczej moim zdaniem ta wiedza nie jest taka, że ona jest jeszcze, jeszcze powiedzmy te 20 lat temu ona była jakoś tam zamknięta. Nie każdy, kto ją miał, to zbytnio nie chciał się pochwalić nawet z naukowców, no bo na tym czerpał jakieś korzyści. Tak? W tej chwili to jest raczej osiągalne, już wystarczy do internetu, pójść i tak dalej, nie jest to wiedza jakaś, która jest zamknięta, hermetyczna, broń Boże. Wiedzę, wiedzę, o której ja mówię, to jest, humus taki zrobi za siebie już on, on już tam będzie, tutaj nie ma Co zbyle czerpać, aczkolwiek Każdy rolnik wie, że gleby ją, jeżeli chodzi o próchnicę To wiadomo, że jest to problem, że Coraz więcej trzeba tych nawozów Dawać do glebowych, zostają wymywane Każdy wie, że koszty Rosną coraz bardziej, ale Chodzi mi o taką wiedzę, którą tutaj Dzisiaj Pan Bogdan przedstawiał tą, żeby znać każdy pierwiastek, który jak działa w tej, to nie jest aż potężna wiedza, to jest tych pierwiastków tam kilkanaście bodajże, które wpływają na wzrost, wpływają na kondycję roślin, wpływają na e, polepszenie czy, czy, czy ziarniaków, czy owocowania, czy e, wielu tam innych rzeczy, czy molibdeny. E, wiedzieć, który blokuje e, składnik blokuje nadmiar składnika, czy niedobór składnika blokuje in, inny, i blokuje inny dostęp pierwiastków i wiedzieć nale, należałoby też mm, właśnie o tym blokowaniu i wiedzieć by należało, ile też dane rośliny potrzebują danych w To rolnik uważam powinien wiedzieć. Nie to, że tylko wysieje na pole polipowskie 15-15-15 i on czeka, aż mu wzrośnie. Nie? Niestety powinien też wiedzieć objawy niedoborowe. To, to jest podstawowa wiedza, której rolnik powinien wiedzieć, czy molibdenu brakuje, czy fosforu, to on musi wiedzieć, że te paski akurat na tej roślinie występują. To jest podstawowa wiedza i on będzie mógł sam to sobie określić, po to jest to szkolenie dzisiejsze też, żeby ten rolnik mógł się dowiedzieć. Ja wiem, że to jest czasami e, może ciężkie, bo każdy ma swoje już tam przekonania, różne w swoim działaniu, ale no nie ma czegoś takiego, żeby, żeby nie chcieć coraz bardziej. Jak chcę coś produkować, no to ta wiedza przeosiągana przez innych Należy się jej korzystać, dlaczego nie, no, nie. Może, może, mnie akurat będzie lepiej No i też przy okazji Chociażby spróbować na pół mekarze, czy, czy na jakimś małym areale Ale te, ta wiedza zawsze mu zaofonuje I jestem przekonany, że jest ta wiedza W tej chwili duża już Wystarczająco duża, żeby można było Uprawiać i dobrze i zdrowo Już w tej chwili tak Już jest to możliwe, żeby uprawiać zdrowo I niedrowo Naprawdę taniej niż w tej chwili to skoro Gracias.